Ma efekty kolorystyczne. Oto światło jest szare, dal ciemna, panuje mrok. Jesienny pejzaż stanowi tło dla refleksji podmiotu lirycznego. Mamy w nich rekwizyty ulubione przez poetów młodej Polski. Bezkresna dal, wędrujący smutek, dal, motyw śmierci, pogrzebu, szatana przechodzącego przez spustoszony ogród. Jednak w tych refleksjach odnajdziemy obecność człowieka, Zawiedził go w uczuciach, pogrążonego w nędzy. Podmiot liryczny wyraża głębokie zrozumienie dla ludzkich cierpień, mówiąc ze smutkiem, jak ludzie w krąg płaczą. Aby głębiej wniknąć w humanizm Taffa, odczytajmy jego sonet pod łacińskim tytułem Curriculum Vitae. Jest to utwór napisany z pewnej perspektywy czasu, jaki minął od powstania snów o potędze. Podmiot wiryczny nie ukrywa dawnego lęku przed życiem. Przyznaje, że ulegał nastrojom i plutł chmurom wieńce. Dokonuje jednak rozrachunku z przeszłością. Deklaruje się jako zwolennik prostej, pogodnej postawy. W poszukiwaniu spokoju duszy, ładu i harmonii świata sięgnął do piękna przyrody, codziennej ludzkiej egzystencji, a także do kultury antycznej. W prostym wierszu Życie bez zdarzeń czerpie optymizm i radość życia z codziennego trudu ludzi uprawiających ziemię. Chrześcijańskie pogodzenie ze światem i poczucie ludzkiej godności wyraził w kunsztownym, trzynastozgłoskowym sonecie początek bajki. Odczuwa w nim świadomość przemijania, którego kresem jest mitologiczna kraina zmarłych. Istotne jest jednak to, aby życie przeżyć godnie. Tak, aby na starość można je opowiedzieć, jak bajkę zaczynającą się od tradycyjnych słów. Byłem raz sobie. W poezji Staffa widzimy współistnienie dwóch kultur, chrześcijańskiej i mitologicznej. Jego doświadczenia poetyckie wpłynęły na ukształtowanie w okresie młodej polskiej postawy twórczej, określonej jako klasycyzm. Sprecyzował ją poeta w wierszu programowym Przedśpiew. Ma on budowę stychiczną, spływa na ciągłość wyznania. Poeta, prezentując głęboką życiową mądrość i zrozumienie ludzkich spraw, wbrew wszelkim pesymistycznym tendencjom, wyznaje, a jednak śpiewać będę wam pochwałę życia. Zwróćmy uwagę, że podmiot liryczny wyraźnie nawiązuje do hasła humanistów zaczerpniętego od rzymskiego poety Terencjusza. Żyłem i z rzeczy ludzkich nic nie jest mi op Spróbujmy ustalić, co składało się na klasycyzm Staffa. Afirmacja, czyli pochwała życia. Humanizm przejawiający się w głębokim rozumieniu ludzkich spraw, w szacunku dla godności ludzkiej. Nawiązanie do kultury antycznej i dbałość o formę. Teatr mój widzę ogromny. Słowa Stanisława Wyspiańskiego najlepiej oddają sens jego teatralnych wizji zawartych w dramatach. Największy na przełomie wieków polski dramaturg, poeta, reżyser i inscenizator stworzył własną koncepcję teatru, który miał być tezą wszystkich sztuk. To też w dramatach znakomicie łączył słowo poetyckie z efektami muzycznymi, malarskimi, plastycznymi, choreograficznymi. Jako jeden z pierwszych włączył nawet elementy nowej, nieznanej wówczas sztuki, pantomimy. Tworzył własne wizje teatralne, dlatego każdy dramat zaopatrywał w obszerny tekst poboczny, tak zwane didaskalia. Przedstawiał w nich dokładnie miejsce akcji, rozmieszczenie dekoracji i rekwizytów. Wyspiańskiego nazywano mistrzem didaskaliów, a każda zawarta w nich sugestia była efektem głębokich przemyśleń artysty. Prześledźmy niezwykłe dzieło Wyspiańskiego na przykładzie Wesela. Premiera dramatu, jaka odbyła się w marcu 1901 roku w Teatrze Imienia Słowackiego w Krakowie, była niezwykłym wydarzeniem kulturalnym. Wyspiańskiego kreowano na kolejnego narodowego wieszcza, wręczając poecie wieniec laurowy z symboliczną cyfrą 44. Co wpłynęło na powstanie utworu? Na powstanie wesela wpłynęło autentyczne wydarzenie. Ślub poety Lucjana Rydla z chłopką z krakowskiej wsi Bronowice, Jadwigą Mikołajczykówną. Był on wyrazem modnej wówczas chłopomanii lub ludomanii, polegającej na brataniu się inteligencji z chłopstwem. Także poprzez małżeństwa. Wesela odbywało się w Bronowicach, w dworku zamieszkałym przez malarza Włodzimierza Tetmajera, który dziesięć lat wcześniej ożenił się z Hanną Mikołajczykówną i zamieszkał na wsi. Wyspiański był jednym z zaproszonych gości weselnych. Jak wspomina Tadeusz Żeleński-Boy w swojej plotce o weselu, stał nieruchomo przez długi czas i patrzył na weselisko niesamowitymi, stalowymi oczyma. I tam w bronowickiej chacie ujrzał i usłyszał swoją sztukę. Zobaczył sztuczny sojusz dwóch klas społecznych, inteligencji i chłopstwa. Obserwując weselną zabawę stworzył wizję dramatu, w którym dokonał sądu na polskim społeczeństwem przełomu wieków. Wszystkich bohaterów Wesela podzielił Wyspiański na osoby i osoby dramatu. To znaczy postacie realistyczne, a są nimi autentyczni przedstawiciele krakowskiej inteligencji i bronowickiego chłopstwa oraz na zjawy, które funkcjonują jako osoby dramatu. Pamiętajmy, że trudno mówić w przypadku Wesela o tradycyjnej akcji. W izbie zastawionej jadłem dla weselników w półmroku pojawiają się goście weselni prowadząc rozmowę na różne tematy. Pada do niej strumień światła z sąsiedniej izby, gdzie gra muzyka i trwają tańce. Jak przedstawił poeta inteligencję? Już w pierwszej scenie Wesela poznajemy przedstawiciela inteligencji. Jest nim dziennikarz, który rozmawia z wójtem Bronowickim Czycem Dziennikarz to Rudolf Starzewski Redaktor krakowskiego tygodnika Czas Jest zdumiony, że chłopi czytają gazety I interesują się polityką Z lekceważeniem mówi do czepta Ja myślę, że Na waszej parafii Świat dla was aż dosyć szeroki Dziennikarz Polską wieś spokojną, sielankową Daleką od problemów politycznych i społecznych Taką jaka utrwalona została w literackiej wizji wsi spokojnej, wsi wesołej. Wyznaje zasadę. Niech na całym świecie wojna, byle polska wieś zaciszna, byle polska wieś spokojna. Czep zwracając się do dziennikarza, słusznie zauważa. pon się boją we wsi ruchu. Dziennikarz nie chce pamiętać faktu, że z chłopów wywodził się bohater z Podracławic, toż Głowacki że chłop gwałtownie dorósł do roli współobywatela i jego głos musi być brany pod uwagę we wszystkich sprawach dotyczących narodu. Dziennikarz rozmawia także ze Stańczykiem. Reprezentuje słabą inteligencję z chyłku wieku. Stańczyk przypomina Polskę Jagiellonów oraz naszej dawnej świetności. Rozmowa ta jest narodowym obrachunkiem win i klęsk. Poeta zawarł w niej krytykę galicyjskich konserwatystów autorów słynnej Teki Stańczyka i krakowskiej szkoły historycznej. Związani z nią historycy dowodzili, że Polska upadła na skutek skłonności do anarchii i braku szacunku dla władzy. Stwarzali atmosferę przygnębienia i niewiary. A przecież dzieje Polski to nie tylko klęski, ale także triumfy, o czym przypomina von Zygmunta. Dla Stańczyka jest on symbolem polskiej potęgi. W czasach dziennikarza dzwoni najczęściej podczas uroczystych pogrzebów. Stańczyk dostrzega słabość inteligencji, wręcza dziennikarzowi kadyceusz, symbol władzy szlacheckiej, z ironicznym przekazaniem: mądź im wodę, mądź. Jedną z głównych postaci na weselu jest pan młody. To przyjaciel Wyspiańskiego, Lucjan Rydel. Wieś traktuje jako atrakcję ucieczkę od dekadenckiej nudy I pesymistycznych nastrojów Demonstruje swoje chłopskie nawyki Chodzi boso, nie nosi bielizny Stale poucza żonę, chłopkę Nie rozumie zupełnie problemów wsi Panu młodemu pojawia się widmo Hetmana Branickiego Rydel napisał wtedy dramat Zaczarowane koło, w którym Skrytykował magnacką pychę Wśród weselnych gości Snuje się poeta Kazimierz Przerwatet-Majer prowadzi salonowe rozmowy na błahe tematy z Maryną, z rozpoetyzowaną Rachelą, córką bronowickiego karczmarza, która roztacza wokół siebie atmosferę poetyczności i zaprasza na wesele chochoła. Poeta ulega nastrojom, rozpaczliwie szuka ucieczki od nudy, od codzienności. Ukazuje mu się widmo rycerza, jest nim zawisza czarny, bohater dramatu napisanego przez Tetmajera Jakby na ironię dzielny rycerz staje przed słabym inteligentem. Upaść dzielącą inteligencję i chłopstwo znakomicie obrazuje rozmowa Radczyni z Kliminą. Radczyni to znana autorka książek dla młodzieży, żona profesora uniwersytetu Antonina Domańska. Jej dialog z rezolutną chłopką Kliminą świadczy o zupełnym niezrozumieniu problemów życia i wreszcie gospodarz Włodzimierz Tettmajer Od wielu lat żonaty z chłopką Zamieszkały w Bronowicach Wydaje się, że on najlepiej rozumie chłopów To właśnie on zdobywa się Na niezwykle ostrą krytykę własnej klasy Pod koniec drugiego aktu dramatu Kiedy mówi wzburzony Wy, a wy co wy jesteście? Wy się wynudzicie w mieście? To wam się do wsi zachciało? Tam wam mało? Tu wam mało? To właśnie gospodarza pasował poeta na przywódcę ludu. Pojawia mu się widmo o legendarnego wróżbity Wernychory. Wernychora wręcza mu złoty róg, symbol walki narodowo-wyzwoleńczej. Gospodarz ma zwołać wici i zebrać chłopów do walki. Lekko nie przekazuje złoty róg Jaśkowi, a sam zasypia. I on nie dorósł do roli przywódcy. Tak jak pozostali inteligenci, Okazał się za do podjęcia czynu. Jak ocenił Wyspiański inteligencję? Inteligencja nie rozumie problemów wsi, nie dorosła do pokierowania ludem w walce o wolność. Inteligenci szukają na wsi ucieczki od prozy życia, pesymizmu i nudy. Ulegają nastrojom. Pieścimy się jeno snami, stwierdza poeta. Inteligencja nie miała chłopom do zaoferowania nic ani siły, ani programu. Okazała się niezdolna do czynu. Wśród inteligencji Wyspiański nie pominał artystów. Ich reprezentantem jest nos, postać o wyraźnych cechach przybyszewszczyzny, takich jak pijaństwo, skłonność do tanich efektów. Jak poeta ocenił chłopstwo w weselu? Chłop potęgą jest i basta, stwierdza niby z racji czepiec. I właśnie on w rozmowie z dziennikarzem reprezentuje chłopstwo świadome, garnące się do świata. Ma poczucie dumy i godności chłopskiej, kiedy stwierdza – z takich jak my był głowacki. Posiada jednak typowe wady chłopskie – pijaństwo, skłonność do Ja Jasiek nie zdaje sobie sprawy z wagi powierzonej mu misji. W poszukiwaniu czapki z pawimi piórami, Lekko myślnie gubi wręczony mu przez gospodarza róg. Dba przede wszystkim o prywatne, zewnętrzne błyskotki. Wyspiański podkreślił, że w chłopstwie tkwi impulsywna, żywiołowa siła. Czepiec zjawia się na wezwanie, a jego słowa skierowane do gospodarza brzmią jak groźba. Jak wy nie pójdziecie z nami, to my na was i z kosami. O tym, że siła chłopska, odpowiednio niepokierowana, może okazać się siłą fatalną, przypomina widmo Jakuba Szeli, przywódcy rzezi galicyjskiej 1846 roku, objawiające się dziadowi. Jest ono nie tylko bolesnym przypomnieniem, ale ostrzeżeniem skierowanym do inteligencji. Podsumujmy, jak ocenił Wyspiański społeczeństwo polskie przełomu wieków. Poeta okazał się surowym sędzią współczesnych. Krytycznie ocenił inteligencję, która nie potrafiła wykorzystać siły chłopskiej i pokierować ludem w walce o wolność. Krytycznie ocenił także chłopstwo, jego żywiołową, niebezpieczną siłę, której nie zawsze towarzyszyła świadomość i odpowiedzialność. Wyspiański obalił w weselu Jeden z romantycznych mitów, jeden tylko, jeden cud, z szlachtą polską, polski lud. I udowodnił, że szlachta nie potrafiła porozumieć się z chłopem w połowie wieku XIX, nie potrafi tego samego dokonać u schyłku wieku inteligencja pochodzenia szlacheckiego. Ostatecznym wyrokiem wydanym przez poetę na współczesnych jest końcowa scena wesela, stanowiąca punkt kulminacyjny dramatu. Oto przedstawiciele społeczeństwa zamierają w bezruchu i obracają się jak kukiełki w takt błazeńskiej muzyki chochoła, który rzępoli smętnie melodię – miałeś, chamie, złoty róg. Scena, w której wykorzystał wyspiański elementy pantomimy, niezwykle sugestywna teatralnie, wyrażała niemoc społeczeństwa, jego niezdolność do czynu. Jakie wartości wesela należy zapamiętać? Wesele to dramat realistyczno-symboliczny. Co ma rangę symbolu w dramacie? Pamiętajmy, że symbolami nie są pojawiające się zjawy. Rangę symbolu ma złoty róg, chochoł i ktowa scena tańca. Jej symbolikę już wyjaśnialiśmy. Wiemy, że złoty róg może symbolizować walkę narodowo-wyzwolą, ogólnonarodowy zryw. Co oznacza chochoł? Chochoł przykrywa krzak róży, który na wiosnę wykwitnie. Może poeta w ten sposób dyskretnie ukrył nadzieję na przyszłe wyzwolenie. Jeśli społeczeństwo przełomu wieków okazało się niezdolne do podjęcia walki, może wywalczą wolność przyszłe pokolenia. Jako ciekawostkę zapamiętajmy, że wesele łączy z dramatem romantycznym luźna kompozycja, atmosfera obrzędu, nastrojowość, pojawienie się zjaw, a przede wszystkim wielka problematyka narodowa. Zapamiętajmy również, że poeta zachował w Weselu klasyczną regułę trzech jedności – miejsca, czasu i akcji. Wesele jest dramatem niezwykłym w literaturze i historii teatru. Najlepszą recenzją dramatu są słowa Gabrieli Zapolskiej napisane po jego lwowskiej premierze. I wtedy zjawia się ktoś, kto gra na swojską nutę, co wiecznie gra. A my, Polacy, tańczymy jak on nam gra I tańczą, tańczą wszyscy Może warto by się nad tymi słowami zastanowić Stefan Żeromski uznany został za duchowego przywódcę narodu Przełomu wieków Pisarz z niezwykłą odwagą i pasją Podejmował najtrudniejsze polskie problemy narodowe i społeczne Ogromne znaczenie dla poznania twórczości Stefana Żeromskiego mają jego dzienniki. Pisał je jako uczeń kieleckiego gimnazjum i później, kiedy jako przymierający głodem student weterynarii ratował się udzielaniem lekcji w ziemiańskich domach. Dzienniki nie były przeznaczone do publikacji. Żeromski notował w nich swoje najintymniejsze zwierzenia osobiste i różnorodne przemyślenia narodowe, moralne i estetyczne. Wiele z nich wykorzystał w swoich opowiadaniach. Jedno z nich, Siłaczka, Poznaliśmy w szkole podstawowej. Przypomnijmy najważniejsze momenty akcji. Doktor Paweł Obarecki, lekarz z małego miasteczka Obrzydłówka, zostaje wezwany na wieś do chorej nauczycielki. Jest nią Stanisława Bozowska, jego miłość z lat młodości. Łączył ich kiedyś pozytywistyczne ideały pracy organicznej i pracy u podstaw. Obydwoje pełni zapału postanowili wcielać je w życie. Doktor Obarecki, Uległ jednak presji małomiasteczkowej elity i szykanowany poddał się, wybierając dostatnią egzystencję małomiasteczkowego lekarza. Stanisława Bozowska pozostała wierna ideałom swej młodości i na wsi, w niezwykle trudnych warunkach krzewiła oświatę wśród ludu. Doktor Obarecki spała noc przy chorej, wspominając wspólne lata młodości. Bozowska umiera. Doktor Obarecki, Przeżywa ogromny wstrząs. Odnajduje napisany przez nią odręcznik pod tytułem Fizyka dla ludu. Mógłby go wydać i w ten sposób kontynuować jej dzieło. Nie wykorzystuje szansy. Powraca do dawnego trybu życia. Widzimy, że parę bohaterów zestawił Żeromski na zasadzie kontrastu. Bozowska, tytułowa siłaczka, odnosi moralne zwycięstwo nad doktorem Obareckim opowiadaniu Żeromski poddaje w wątpliwość wartość pozytywistycznego hasła pracy u podstaw. Poświęcenie jednostek dawało niewiele. Potrzebny był wysiłek całego społeczeństwa w likwidowaniu ciemnoty i analfabetyzmu. Tytuł ma znaczenie symboliczne, a siłaczka Stanisława Bozowska otwiera galerię bohaterów Żeromskiego. Szlachetnych inteligentów poświęcających życie wielkiej idei, podejmujących samotną, indywidualną walkę złem i krzywdą. Podobnym bohaterem jest dr Piotr Cedzyna z kolejnego opowiadania dr Piotr. Studiuje chemię na Politechnice w Curiu. Jego ojciec, Dominik Cedzyna, zdeklasowany szlachcic, spadł do roli nadzorcy robotników u przedsiębiorcy, inżyniera Bijakowskiego. Kocha syna, jest z niego dumny i marzy o jego powrocie. Doktor Piotr przyjeżdża do ojca i odkrywa okrutną prawdę. Pieniądze na jego wykształcenie zdobywał ojciec, oszukując podległych mu robotników. Doktor Piotr postanawia opuścić ojca i podjąć proponowaną mu posadę w Anglii, aby płacić dług gorzki i straszny. Chce za wszelką cenę wynagrodzić krzywdę i poświęcić swe życie ludziom potrzebującym pomocy. Pomocy potrzebował także jego stary, zmęczony ojciec, dla którego syn był jedyną nadzieją i oparciem. Można mieć za złe doktorowi Piotrowi, że nie wziął tego pod uwagę, mając na względzie realizację wyższych celów. Niezależnie jednak od indywidualnych sądów i wątpliwości, nie sposób odmówić bohaterowi jednego wrażliwości na krzywdę, poświęcenia dla innych. Doktor Piotr nie zgadza się na konformizm, który oznaczałby wygodnictwo. W opowiadaniu warto zwrócić uwagę na postać inżyniera Teodora Bijakskiego. Reprezentuje on model bohatera literackiego typowego dla pozytywizmu – dzielny, przedsiębiorczy inteligent zdobywający majątek. Urodzony w dzielnicy Warszawy Nędzy wykształcony został przez pewną zacną damę przejętą hasłem pracy u podstaw. Bogaty orzenek, spryt i bezwzględność pomnożyły jego fortunę. To typowy wyzyskiwacz, pozbawiony skrupułów. Czy o taką realizację pracy u podstaw chodziło pozytywistom? Zadaje pytanie Żeromski. Szczególne miejsce wśród opowiadań Żeromskiego zajmuje utwór Rozdziobią nas kruki, wrony. Szymon Winrych, szlachecki powstaniec, przewozi broń dla ostatnich walczących oddziałów. Ma świadomość przegranej, i wie, że powstanie chyli się ku upadkowi. Ginie zaatakowany przez patrol rosyjski. Do nieżywego powstańca zbliża się półdziki chłop z pobliskiej wsi. Obdziera trupa z odzieży, skórę z zabitego konia i z modlitwą na ustach udaje się do domu, dziękując Bogu, że zesłał mu tyle pożytecznych rzeczy. Ta scena ma charakter symboliczny. Oto chłop myśli się na szlachcicu, powstańcu, za wielowiekową krzywdę i upodlenie. Zupełnie nie rozumie, o co toczy się walka i za co zginął Winrych. Scena jest odpowiedzią na pytanie, dlaczego powstanie upadło. Dla chłopów żyjących w nędzy, pozbawionych świadomości i jakiegokolwiek rozeznania politycznego, powstanie było czymś, co ich zupełnie nie dotyczyło. Romski dotknął niezwykle bolesnych faktów. Zdarzało się, że w czasie powstania styczniowego chłopi zdradzali kryjówki powstańców. To szlachta ponosi winy za zniewolenie chłopa. Za to, że nie potrafiła uczynić go współpartnerem w walce o wolność. Tytuł ma znaczenie symboliczne. Możemy odczytać go jako ostrzeżenie skierowane pod adresem szlachty odpowiedzialnej za losy Polski. Jeśli nie potrafi rozwiązać kwestii chłopskiej, nie zmieni stosunku do ludu, może nas tylko czekać niewola i śmierć. Mogą rozdziobać nas kruki i wrony. Warto zaznaczyć, że Żeromski, podobnie jak Wyspiański w Weselu, obalił romantyczny mit o przywódczej roli szlachty zawarty w słowach Rasińskiego. Jeden tylko jeden cud z szlachtą polską polski lud. Z wielkim uznaniem przyjęta została przez społeczeństwo powieść Żeromskiego Ludzie bezdomni. Jej bohater doktor Tomasz Judym, wywodził się z Powiśla, dzielnicy warszawskiej Nędzy. Wychowany przez ciotkę prostytutkę, kosztem wielu wyżyn i upokorzeń, ukończył medycynę i wyjechał na praktykę do Paryża. Interesował się tam życiem proletariatu. W Paryżu spotkał panią Niewacką i w Italie, i pannę do towarzystwa, Joannę Podborską. Zwiedzając w towarzystwie tych pań słynny Louvre. Nie przypuszczał, że spotka je jeszcze na swej drodze życiowej. Po powrocie do Warszawy odbywa, niczym Wokulski w lalce, wędrówkę po dzielnicy warszawskiej nędzy. Odwiedza swego brata Wiktora i bratową zatrudnioną w fabryce cygar. Obserwuje pracę kobiet w niezwykle trudnych warunkach. Przeraża go widok nędzy, brudnych ulic, zaniedbanych dzieci. W gronie warszawskich lekarzy głasza odczyt o lekarskim obowiązku niesienia pomocy biednym i cierpiącym. Zostaje zbojkotowany przez środowisko lekarskie i podejmuje pracę lekarza sanatoryjnego w Cilach. Sanatorium, ufundowane przez Polaka, emigranta, przylegało do majątku pani Niewackiej, którą poznał w Paryżu. Judym zajmuje się tam wiejską biedotą. Razem z Joasią Podborską zakłada szpital dla chłopów folwarcznych chorujących na malarię. Broniąc interesów biedoty zamieszkującej na malacznych terenach i narażonej na picie wody zatruwanej przez uzdrowisko, popada w konflikt z dyrekcją sanatorium i wyjeżdża z Cisów do Zagłębia. Stotyka po drodze znajomego, inżyniera Korzeckiego, dekadenta, rozpaczliwie poszukującego celu w życiu. Korzecki popełnia samobójstwo. Judym podejmuje ostateczną decyzję. Wyrzeka się osobistego szczęścia, rozstaje się z Joasią, aby poświęcić życie leczeniu biedoty. Reprezentuje pogląd pisarza, że społecznej misji nie można pogodzić z życiem osobistym. Powieść zamyka scena symboliczna, przedstawiająca Judyma leżącego pod rozdartą sosną. Ukazuje ona jego wewnętrzne rozdarcie pomiędzy szczęściem osobistym, a poczuciem moralnego obowiązku. Judym jako bohater literacki wzbudzał wiele kontrowersji. Uzupełnia on galerię bohaterów Żeromskiego, szlachetnych inteligentów podejmujących walkę ze złem, krzywdą i niesprawiedliwością. Podobnie jak Siłaczka i dr Piotr, nie akceptuje konformizmu. Najwięcej zastrzeżeń budziła jego decyzja zerwania z Joasią. Judym wyrządza jej krzywę, rujnuje jej marzenia o własnym domu. Judym przyjmuje postawę prometejską. Przypomina bohaterów romantycznych, wyrzekających się osobistego szczęścia, dla dobra ogółu. Z pozytywizmem łączy go pasja społecznika, utylitaryzm, chęć służenia najbiedniejszym. Niezależnie od indywidualnych ocen bohatera, do współczesnych najbardziej przemawia jego ambicja, upór w pokonywaniu trudności i niezgoda na konformizm. Po wydaniu ludzi bezdomnych że Romski otrzymał kartkę od polskich zesłańców z Sybiru. Napisane były na niej słowa za bezdomnych od bezdomnych podziękowanie i pozdrowienie. Kto jest bezdomny w powieści? Dom w ujęciu Żeromskiego jest nie tylko miejscem realizowania uczuć rodzinnych, dającym poczucie życiowej stabilizacji. Oznacza także miejsce człowieka w społeczeństwie. Miejsce wśród innych ludzi. Bezdomny jest doktor Judym, protestujący przeciwko niesprawiedliwości i krzywdzie. Poświęca szczęście osobiste dla idei służenia innym ludziom.